Wszystko w tym serwisie kolejny za niecałą godzinę. Radioafera studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Mamy 16. Studencki patrol na dziewięćdziesiąt osiem i sześć. Ostatni studencki patrol w maju i ostatni przed majówką. Witam Was, ja Michał Bagiński za mikrofonem i za niecałe 10 minut porozmawiam z panem profesorem doktorem habilitowanym Piotrem Trejanowskim, kierownikiem katedry zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na temat, jakże bo już 3 maja jest święto konstytucji 3 maja, więc temat dosyć podobny, ponieważ porozmawiamy o tym, jaki właściwie ptak widnieje w godle Polski i co on Symbolizuje. Natomiast za lekko ponad godzinę o 17.10 porozmawiamy o wyzwaniach, jakie czekają na studentów na rynku pracy i o tym porozmawiam z panią Dorotą Pisulą, kierownikiem biura karier UAM. Oprócz tego za chwilę zapowiem wam konkurs. Nie regulujcie odbiorników, gramy do 18.00. No i właśnie, jeżeli szukacie e, pomysłu na 2 maja e, między pierwszym, a trzeci między grillem, a na przykład jeziorem, no to y, mamy dla was jedną wyjściówkę podwójną na Silent Disco, które odbędzie się na Placu Wolności właśnie w najbliższą sobotę o godzinie 22. Żeby wygrać, wyślijcie SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, które jest powiązane z dzisiejszym międzynarodowym dniem jazzu i obrzmi, czy lubicie słuchać jazzu? Jeśli tak, bądź nie, to dlaczego? SMS-yśliciel numer 7148, koszt to 10 złoty 23. Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that's a Monaffera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolling point 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray! Radio afera www.afera.com.pl Autopromocja. Reklama.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 Moje syna wszyscy dziś wersy płodne W kwestii tematyki bezrobotne Bo nieraz nie mam nic do powiedzenia Tylko chcę porobić sobie wielokrotne W we flashbacku mam wers nosowskiej Zawsze był dla mnie ekstra Obowiązek obowiązkiem jest O, Piosenka musi posiadać teksta to na wiem co tam autor miał do przekazania kogo co to, to Ważne by był jałbaniu do flow By ruszał banionu do flow I żeby drop walił jak drogę nam kuły dead Bo niekiedy bez cudy słucha muzy trochę pija Twiłczet to gra nominowany Mówił, że sam nieraz nie wie co nawija Ja tu reakra ma w tej kulturze jest grubo ty od wielu lat to jak mam robić moją Muzę ludzie mówią mi Jedni mówią zrubią tak Drudzy rubią Trzeci lubią, tak Inni tak Mówię basta robią Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, Pozwól, że to ja będę sterował swoją łajbą Odkrywał miejsca nieznane mi dotąd Kto wie, że mnie jeszcze poniesie ciekawość Tak to nie puste dło A barwny kalejdoskop Pozwól, że to ja będę sterował swoją łajbą Odkrywał Miejsca nieznane mi dotąd Kto wie gdzie mnie jeszcze poniesie ciekawość Z drugiej strony wszystko fajnie, ale po co? Zawęzić moją skalę chcą za bardzo, kiedy piszą tylko puncha, bo do daj to tajto. Nieraz powaga jak w ojcu Brando, nieraz kręcę beczkę jak Monty Python Co werset jest versatility, hejterzy nie raz, a nie mówili ty Wszechminki dalekie jak stąd do Filipin, każdy mój song mają filmy me, feel me Jak słyszysz nawet ten, ten moja pasja happy tlen, na traku te nawiki kładę men Poznasz w że to VNM, styl o nie do I know, I bo... krytyką nie ma ubolewania ta. Jacyś cwele psiocą na nas, z nimi nigdy nie będzie pojednania ta Za to będę rap grał, kiedy w tej kulturze tu jest grubo ty od wielu lat to jak mam tu robić moją sztukę Ludzie mówią mi Jedni mówią zrobią, tak Drudzy zróbą Trzeci lubią, inni nie tak Mówię basta robią, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak Pozwól, że to ja będę sterował swoją łajbą Odkrywał miejsca nieznane mi dotąd Kto wie, że mnie jeszcze poniesie ciekawość Tam to nie puste kło A barwny kalejdoskop Pozwól, że to ja będę sterował swoją łajbą Odkrywał Nieznane mi dotąd. Kto wie, gdzie mnie jeszcze poniesie ciekawość. Z drugiej strony, wszystko fajnie, ale po co? Uje, ja, ja, jaki znak twój orzeł biały, cytując y, wierszyk dla dzieci. No i właśnie dziś o tym, jaki właściwie ptak widnieje w godle Polski i co on symbolizuje, a moim i waszym gościem jest profesor doktor habilitowany Piotr Trejanowski, kierownik Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to właśnie zacznijmy od tego, tej, ki, jaki jest właściwie y, to ptak na tym godle i czy jesteśmy z perspektywy Mówiąc naukowej... Dziś jednoznacznie. O, właśnie, to, jest, to, jest, to jest różnica, bo z perspektywy litery ustawy, no godłem jest orzeł biały, prawda? Z perspektywy heraldycznej, czyli znaku, który tam powinien być, też jest to orzeł biały i on jest tam dokładnie zapisany, nawet ten kolor czerwony, no, ale z perspektywy naukowej sprawa niestety, albo stety, bo naukowcy lubią, to zależy, nie jest taka prosta. E, najprawdopodobniej z wysokim stopniem prawdopodobieństwa nie jest to orzeł, tylko jest to bielik, który kiedyś był nazywany orłem. Zresztą płacinia się nazywa, nazywa haliaetus, to etus, to jest z greckiego oznacza orzeł, orzeł morski albo biały orzeł morski. No i ten znak wszystko wskazuje na to, czy, zna, czy symbolika odnosząca się do tego gatunku ptaka trafiła na nasze godło. No a właśnie na ile te średniowieczne, możemy tak powiedzieć, wyobrażenie y, przyrody było oparte y, na tej obserwacji y, i na tym, czy, y, czy to jest właśnie bielik, książę, a na ile to jest samo wyobrażenie artystyczne i, i taka symbolika po prostu? Myśl, myślę, że jedno i drugie i oczywiście symbolika, bo heraldyka też się rządzi swoimi prawami, zresztą jak popatrzymy na to jak w Europie, czy nie tylko w Europie, bo i w Ameryce, w Amerykach w, a, i w Afryce, no wszędzie orły trafiają do godeł na, na, na maszty, na flagi, no zresztą popatrzmy na naszych sąsiadów, prawda, i Niemcy i Rosja też mają orły, więc to był na pewno bardzo popularny bardzo popularny znak. U nas ta jasność, ta białość jest nieprawdopodobna, no to też pewna symbolika czystości i właśnie ta białość skierowuje nas na bielika i to pewnie na bardzo dorosłego, bo musi mieć białą głowę, Musi mieć biały ogon, no i wtedy ten żółty albo złoty dziubek jest w heraldyce. No, pięknie kontrastuje, więc to jest chyba najbardziej zgodne z tym, co byśmy, co ornitolodzy aktualnie widzą, chociaż muszę powiedzieć, że zdania są mocno albo były bardzo mocno podzielone. To zacznę od takiej grupy, która wręcz uważała, że to mógł być rybołów, który też nie jest, można, można powiedzieć, prawdziwym orłem. Czyli tak jak Bielik, z rodzaju Aquila, tylko jest zupełnie innego rodzaju Pandion. E, on, on jest bardzo jasny, biały i nawet ma takie, kurczę, można by było powiedzieć gwia gwiazdki w nadgarstkach. Więc też by troszeczkę pasował, e, pasował. natomiast no, ma takie mniej, e, mniej donośne e, upierzenie... Może to nie jest najlepsze słowo. On nie jest po prostu taki, taki majestatyczny, więc to jest też chyba znak zatem. Poza tym Jan Sokołowski, mój poprzednik w katedrze zoologii, w jego gabinecie, też w tym samym gabinecie mam przyjemność siedzieć i pracować. No, Uważał, że to mógł być orzeł przedni. Z kolei mi to nie pasuje, bo orzeł przedni związany jest raczej no, albo z wielkimi lasami, albo z górami obecnie. No, a jeśli a początku w naszej naszej mm, państwowości, poszukujemy jednak na pojeździeżu Wielkopolskim, czyli Poznań, Gniezno, gdzieś tutaj, no to Bielik daleko pospoliczy i Bielik też lubi jeziora, lubi tą samotną jakąś sosnę stojącą, łatwiej go wypaczyć nad wodą na otwartej przestrzeni czy półotwartej przestrzeni, więc można powiedzieć kolejne tropy, które prowadzą do Bielika. No a właśnie, czy w takim razie możemy się, tak jak pan profesor wspomniał, sugerować tym, że początki państwa polskiego były właśnie w tych granicach Wielkopolski, to, że właśnie tam Bielik najczęściej występował? Jasne. On, on jest, no powiedzmy, Kilkaset razy częstszy niż orzeł przedni, bo tutaj pary lęgowej nie mamy i gdzieś tam w przeszłości, jeśli były, to zupełnie pojedyncze. Też jest kilkadziesiąt razy liczniejszy niż rybołów, którego no tam też paręnaście par zostało i też pewnie, oh, na pewno było więcej niż teraz oczywiście, ale wydaje mi się, że zwłaszcza ta majestatyczność, poza tym też Bielik jest przez cały rok, Rybołów jest u nas gatunkiem wędrownym, on przylatuje w połowie kwietnia, już we wrześniu odlatuje, więc, więc ta stałość, ta powtarzalność, właśnie to miejsce, to nawiązanie do Wielkopolski, no tutaj ze wskazaniem na Bielika wszystko. A jeżeli teraz jeszcze sobie tak e, pogdybamy, to czy jest to możliwe, że właśnie nasze godło nie jest inspirowane konkretnym jednym gatunkiem, czy e, właśnie bielikiem, czy, i to jest taka bardziej synteza kilku ptaków drapieżnych, to jest taka symbolika. Abs Absolutnie, pan, pan redaktor, rację. Proszę pamiętać, że odwołujemy się do czasów, gdzie nie było lornetek, lunet sprzętu optycznego, sposobu dokumentacji, to było tylko coś dużego na niebie. Ja jeszcze jestem z takich pokoleń, że pamiętam taki film, Znak Orła, prawda? I tam on gdzieś latał. Pewnie nie było to dobrze widoczne, więc absolutnie mogła to być synteza wielu, wielu, przynajmniej kilku ptaków drapieżnych. No a teraz skupmy się już poza samym, samym godłem na populacji Bielika w Polsce, bo ona nie, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, nie była tak kolorowa i czy Bielikowi groziło, groziło wyginięcie? Tak, Bielik był bardzo zagrożonym gatunkiem, zwłaszcza no po takich prześladowaniach i strzelaniu do ptaków i łapaniu go w pułapki nawet intencjonalnym truciu ale przede wszystkim przez DDT, czyli no, można powiedzieć stosowanie takich substancji e, chroniących e, pola, Oto to bardzo negatywnie wpływało na ptaki drapieżne i na ich układ rozrodczy. Po prostu mm, dewastowało system produkcji jaj poprzez no, dewastację systemu gospodarką wapnia u samic. No to doprowadziło gatunek w zasadzie na skraj zagłady w całej Polsce zostało wtedy, no może ze 150-200 par, a w tej chwili powiedzmy, że mamy około 2500 par lęgowych, a niektórzy twierdzą, że jeszcze więcej. Także jak często gdzieś tam słuchamy takich pesymistycznych rzeczy związanych z ochroną przyrody, z ochroną ptaków, no to Bielik jest zdecydowanie bardzo, bardzo optymistycznym przykładem. No a właśnie czy, yy, tak jak pan profesor wspomniał, były polowania na Bielika, czy właśnie dzisiejsze społeczeństwo jakoś tak rozumie, że potrzeba jest ochrony ptaków drapieżnych, czy jeszcze to cały czas się może kojarzyć, że drapieżny to niekoniecznie o, jest warto ich Niestety są środowiska, na przykład hodowcy gołębiów, gołębi, którzy nie przepadają za ptakami drapieżnymi, drapieżnymi, powiedzmy sobie to wprost, akurat Bielik, no to trudniejszy do upolowania, ale gdzieś cały czas słyszymy o truciach, gdzieś tam pod, pod Jarocinem całkiem niedawno, chyba z rok temu był taki przypadek że ludzie wykładają za padlinę. No zresztą czemu ma być inaczej? W Hiszpanii ludzie trują sępot, od których zależy ich egzystencja i porządek w ekosystemie. Gdzieś rzeczywiście mamy zakodowane w głowach jako gatunek ludzki, że albo się boimy, albo to jest jakiś rodzaj konkurencji z drapieżnikami. No i niestety no, taką walkę z nimi e, robimy, czy wykonujemy. Zresztą wspomniany już dzisiaj przeze mnie profesor Sokołowski. On już w latach 30 ubiegłego wieku, czyli niemalże rok temu przed II wojną światową, pisał o potrzebie ptaków, ochrony ptaków drapieżnych no i wtedy taką pracę edukacyjną wykonywał. Ja myślę, że ta praca edukacyjna cały czas jest potrzebna, choćby po to, żeby pokazać, że rola ptaków drapieżnych w przyrodzie czy w ekosystemie fachowym jest naprawdę niesamowita. No a właśnie odnośnie tej, tej ochrony, to czy, bo patriotyzm jest różnie definiowany obecnie, ale czy ten współczesny patriotyzm też powinien obejmować troskę o przyrodę? Absolutnie, absolutnie. Ja uważam, że, że oczywiście ważne jest nawiązywanie do historii ojczyzny, do kultury, do religii, ale, ale zdecydowanie na no jednym elementem patriotyzmu i to nie tylko współczesnego, tylko pamiętajmy, że on był zawsze, tylko gdzieś to po drodze zgubiliśmy. Był szacunek też dla ojczystej przyrody. Czyli właśnie tak jako takie na przyszłość taki optymizm jest to, co naukowcy polscy, tak, ochroni, ochro, ochroniarze przyrody to złe powiedzenie, ale to, co się stało z Bielikiem, tak, czyli że tak odnowiliśmy tą populację, to może być dobre rokowanie na przyszłość? Moim zdaniem bardzo dobre. Popatrzmy na ten przykład. My czasem nie musimy dużo w ogóle robić. Wystarczy, że nie przeszkadzamy. I to też jest porządne zachowanie. To tym optymistycznym za, e, za, zakończymy tą rozmowę. Bardzo panu profesorowi dziękuję. Moim i ja waszym gościem był profesor doktor habilitowany Piotr Tryanowski, kierownik Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia, dobrego popołudnia. Że, że mogłabym o tym wszystkim zapomnieć. Już nie pracować wcale, mieć głęboko w nosie cały ten pośpiech. Pod kamieniem na lewo od siódmej sosny zakopałam tam z tobą nasz list miłosny. Dlaczego tak daleko Cię mam? Dlaczego tak Tak mi z tobą dobrze, że za twoim słowem poszedłbym w okien. W betonowym mieście czekam na telefon, by szepnąć, że tęsknię Pod kamieniem na lewo od siódmej sozy Zakopałem tam z tobą nasz list miłosny Dlaczego tak daleko cię ma? Dlaczego tak daleko? of things. I smoke the mask Can something good Come out of this I want to understand. They're holding For so long They own me And have like it is until I smoke them out Can something good come out of this? I smoke them out Can something good come out of this? I smoke them out of the hiding just to expose them wide-eyed and guarded vaguely Remorseful a moment of hope as they spill onto the streets coughing the blame of pride at my feet Ever happen here? Nothing will ever happen here. You see, there is nothing left for me. Another year of silence and no remaining change. I counted down the days, I counted down the days, I counted down the days and cleared myself away. And as I crumbled to my knees. Burden from my shame I think this has taken way too long This has taken way too long Can something good come out of this? Can something good come out of this? I smoke them out of the hide And just too expose and wide-eyed And got it fakely, remorseful This is true. Jeżeli już zastanawiacie się, co sobie zorganizować na czas pomajówkowy, no to 7 maja jest szkolenie z zarządzania projektami organizowane przez Politechnikę Poznańską. 7 maja odbędzie się ta, to szkolenie od 12 do 15.15. 15. Natomiast obowiązują zapisy przez platformę e-kursy, a w programie m.in. właśnie wprowadzenie do zarządzania projektami, porównanie różnych metod, jak zarządzać tymi projektami, oraz zarządzanie ryzykiem Jeżeli jesteście zainteresowani To odsyłam was na stronę Na stronę I tam znajdziecie więcej informacji na ten temat I'm not Oh, you're so naive, yes, so. How could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such a lovely one. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not one to asking. True or false, it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false, it że oceany produkują od 50 do nawet 80% tlenu na ziemi. To całkiem sporo, a mówi się zazwyczaj o tym, że to drzewa głównie produkują tlen. Dlatego myślę, że szczególnie ważne jest to, żeby zadbać o to, żeby były niezaczyszczone i żeby skupić się na ochronie tych oceanów. I o tym więcej posłuchajcie teraz w audycji Zrozumieć Europę. Materiały z cyklu Zrozumieć Europę zostały wyprodukowane przez Parlament Europejski i są jego własnością. Oceany tętnią życiem od brzegów aż po głębiny. Są domem dla tysięcy gatunków zwierząt morskich. Mieszka w nich zarówno mikroskopijny plankton, jak i płetwale błękitne, które są największymi istotami na Ziemi. Oceany są warunkiem życia na naszej planecie, a jednak większość z nas uznaje ich istnienie za coś oczywistego. Zapominamy, że dostarczają nam pożywienia i wytwarzają tlen, którym oddychamy. To jednak nie wszystko. Oceany regulują klimat i umożliwiają nam wiele aktywności. Dzięki nim możemy zarabiać, bawić się i odpoczywać, np. wędkować czy nurkować. Chociaż oceany sprawiają wrażenie bezkresnych i nie do pokonania, ich stan zależy od delikatnej równowagi w przyrodzie. A ta może zostać zachwiana, co nie pozostanie bez wpływu na losy ludzkości. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. Z tego odcinka dowiesz się, jak Unia Europejska chroni oceany. Do kogo należą oceany? Do nikogo i do wszystkich. Oceany uznaje się za wspólne dziedzictwo ludzkości. Oznacza to, że żadne państwo nie może rościć sobie do nich praw, ani nimi rządzić. Państwa mają jednak prawo wykorzystywać zasoby oceaniczne, które znajdują się w ich wyłącznej strefie ekonomicznej. Jest to obszar znajdujący się nie dalej niż 200 mil morskich od linii brzegowej kraju. W takiej strefie państwa mogą poszukiwać zasobów naturalnych, np. Na ropy naftowej i gazu, oraz je wydobywać. Mogą też prowadzić tam połowy. Za wyłącznymi strefami ekonomicznymi rozciąga się tak tzw. morze pełne. Obejmuje ono około 2 trzecie oceanów i 95% powierzchni wszystkich siedlisk na świecie. Morze pełne to klucz do zrozumienia debaty o ochronie oceanów. Większość mórz pełnych jest zimna i ciemna, a pod wodą panuje ekstremalnie wysokie ciśnienie. Dlatego ludzie zbadali je tylko w niewielkim stopniu. Zgodnie z prawem międzynarodowym każde państwo ma swobodę żeglugi po tych wodach. Może też prowadzić w nich połowy i badania naukowe. Ponieważ mórz pełnych nie chronią żadne przepisy, często są one nadmiernie eksploatowane. Prowadzi to do wymierania gatunków i niszczenia ekosystemów. Podejmowane są jednak działania, aby temu zaradzić. Nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie, do kogo należą oceany. W 2023 roku ONZ zobowiązała się objąć ochroną 30% oceanów na całym świecie do 2030 roku. Traktat o pełnym morzu to porozumienie, które przewiduje ochronę bioróżnorodności na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową. Jest to pierwszy międzynarodowy instrument prawnie wiążący, którego celem jest ochrona oceanów poza granicami państw Państwa jednomyślnie przyjęły ten traktat podczas obrad ONZ w Nowym Jorku w 2023 roku po ponad dekadzie negocjacji Uczestnicy obrad wyrazili swoje uznanie owacjami na stojąco Przewodnicząca konferencji międzyrządowej, Rena Lee, następująco skomentowała przyjęcie porozumienia. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Okręt przybił do brzegu. Unia Europejska jest przekonana, że oceany możemy chronić tylko wspólnymi siłami. Dlatego wraz ze swoimi państwami członkowskimi od zawsze opowiadała się za przyjęciem porozumienia. Zdecydowanie wspiera też współpracę na forum ONZ na rzecz ochrony oceanów i intensyfikacji współpracy międzynarodowej. Zgodnie z traktatem o pełnym morzu w najbliższych latach powstaną nowe morskie obszary chronione. Wyznaczą je poszczególne kraje, tak aby chronić obszary Morza Pełnego o największej różnorodności biologicznej. Na przykład Azory i Wyspy Kanaryjskie słyną z tego, że w ich wodach żyje wiele gatunków roślin i zwierząt. To między innymi walenie, takie jak wieloryby i delfiny, a także ptaki morskie i organizmy tworzące ekosystemy głębinowe. Istnieje już kilka morskich obszarów chronionych, ale zarówno w nich – jak i w innych europejskich regionach morskich, zakres ochrony jest często niewystarczający. Co więcej, nie zawsze egzekwuje się tam obowiązujące przepisy. Zgodnie z traktatem zasoby morskie trzeba będzie sprawiedliwie rozdzielać między poszczególne kraje. Na przykład, jeżeli Portugalia pozwoli Hiszpanii prowadzić połowy na swoich wodach, Portugalia będzie otrzymywać część zysków z tej działalności. Jeśli chodzi o badania naukowe, to ich wyniki trzeba będzie udostępniać państwu, które zezwoliło na eksplorację swoich wód. Traktat o pełnym morzu podpisało ponad 90 państw członkowskich ONZ. Chroniąc ocean dbamy o własne bezpieczeństwo. Traktat o pełnym morzu to bardzo ważny krok w kierunku ochrony zasobów oceanicznych i ich zrównoważonego wykorzystywania. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zakończyła swoje przemówienie podczas szczytu Jeden Ocean w Breście w 2022 roku następującymi słowami. Szanowni Państwo, Ocean jest bezkresny, niespokojny i dziki. Kiedy stoimy u jego brzegu, jesteśmy świadomi swoich ograniczeń, czujemy pokorę i zachwyt. Dzisiaj w Breście musimy jednak zrozumieć, jak wiele zależy od nas, ludzi, że ciąży na nas ogromna odpowiedzialność za losy przyszłych pokoleń. Dlatego nie możemy mierzyć nisko. Mamy przecież przed sobą cały ocean pracy. Dziękuję za uwagę. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, w stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego. Autopromocja Krautrock, Avantprok. Zoll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona roka progresywnego i psychodalicznego. Czwartek, godzina 23. Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w Eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Putri Quest. Piątek, 16.30.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 na 2 maja, czyli w to jest sobota, to mamy dla Was do rozdania jedną wejściówkę podwójną na Silent Disco na Placu Wolności właśnie w najbliższą sobotę o godzinie 22. Żeby wygrać, wyślijcie do nas SMS-a o treści afera, Wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które jest powiązane z dzisiejszym Międzynarodowym Dniem Jazzu i brzmi ono, czy lubicie słuchać jazzu, jeśli tak lub nie, to dlaczego? SMS-y nr numer 7148 koszt to złoty 23. I Języku Prawa. To jeden z kolejnych wykładów organizowanych w ramach cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Ten wykład odbędzie się 12 maja o godzinie 18. I o czym on będzie? No o tym y, słynnych bądź niesłynnych różnych zawiłościach, które są w umowach, o tym jak je interpretować, na czym polegają osobliwości tekstów prawnych i co je powąduje i na, czy na przykład, czy pożądane cechy tekstów prawnych, tak jak adekwatność do zamiaru pracodawczego, komunikatywność i zwięzłość wpływają na szczególnie sposoby formowania tekstów prawnych. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, czy studiujecie prawo, czy po prostu chcecie w końcu zrozumieć, o co chodzi w tych wszelakich umowach, to odsyłam was na stronę amu.edu.pl. Tam znajdziecie więcej informacji. <strykujesz> I'm not gonna serve your presence. But don't you take a breath? Why don't you take a step closer to the edge, of my I Don't you see my thoughts are drowning in the unclear? I got a penny for your thoughts. 3 maja, jeżeli nie macie żadnych planów, no to może chcecie wybrać się na Mistrzostwa Wielkopolski w naśladowaniu ptasich odgłosów. E, właśnie takie wydarzenie proponuje nam Uniwersytet Przyrodniczy i to wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 i potrwa około 4 godziny do godziny 18. Organizatorzy zapewniają, że jest to nietypowe i pełne humoru wydarzenie, gdzie okazją jest to okazja do wspólnej zabawy. Także jeżeli jesteście zainteresowani, Odsyłam was na stronę up.poznań.pl. Tam znajdziecie więcej informacji na temat miejsca oraz yy, gdzie wysyłać zgłoszenia. Krew na autostradzie, moje ciało, pomijać. Krew na autostradzie, ale ciebie nie ma. Chciałbym, że ciebie jest zim. Chciałbym, że ciebie jest zim. No, ja, twarz na pierwszych stronach gazet, pociągam na Kazołów. Z tym się w kasecie, Teraz leż się, wiesz, że Chciałbym Chciałbym żyć jak James D Chciałbym żyć jak James D strada, czerwony blask Niebo eksploduje nie milionem gwiazd Chciałbym mu żyć jak James Chciałbym Chciałbym żyć jak James Ostatni ostatni szedł, Chciałbym wiedzieć, gdzie teraz jesteś Ostatni oddech, ostatni szef Chciałbym wiedzieć o czym teraz myślić? Krew na autostradzie, moje ciało pamięta Krew na autostradzie, ale czy nie ma? Chciałbym użyć jak James Chciałbym użyć jak James D. To ja coś na pierwszych stronach gazet Poświęcę na kazałki Chciałbym zasięgnąć James Chciałbym zasięgnąć James D. 16:57 czas na serwis informacyjny Krzyżostaniak i Joanna Kęsicka zapraszamy. Rezygnacja dyrektorki Polskiego Teatru Tańca. Iwona Pasińska kierująca instytucją od ponad 10 lat złożyła na ręce marszałka Marka Woźniaka prośbę o rozwiązanie umowy z o pracę z dniem 31 grudnia. Powodem rezygnacji był kryzys w relacjach między urzędującą dyrektor a tancerzami. Jak mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, dyrektor Pasińska wyróżniała się determinacją. To jest osoba niezwykle zaangażowana. To jest osoba, która ma bez wątpienia dorobek i artystyk. Osobisty i ten dorobek dyrektorski ja na pewno zawsze będę podkreślał, że jej determinacja, ciężka praca, upór i pewna wizja doprowadziła do tego, że mamy naprawdę piękny teatr. Teatr, który nie miał własnej siedziby, w tej chwili ma tę siedzibę. Pasińska zapowiada domknięcie wszelkich zobowiązań wynikających z planów teatru, w tym uczczenia setnych urodzin założyciela Polskiego Teatru Tańca Konrada Drzewieckiego. Była już metoda na policjanta i pracownika banku. Oszuści, bo o nich mowa zaczęli się ostatnio podszywać pod pracowników ZUS-u. W telefonach wykonywanych do seniorów namawiają do zwiększenia swojej emerytury poprzez specjalny program emerytalny i oczywiście za dodatkową opłatą, mówi rzeczniczka prasowa Zakładu Bezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce Madlena Nowicka. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMSy z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto Bankowe. ZUS apeluje o ostrożność. Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzeniu pieniędzy i zawirusowaniu komputera. Student Wie Pierwszy z 98 i 6 to koniec dużej imprezy studenckiej. Mowa o wielkim grillowaniu, czyli dwudniowym wydarzeniu organizowanym corocznie na terenie kampusu Morasko. Radio Poznań poinformowało, że dotychczasowy organizator zrezygnował ze współpracy z uczelnią, czyli Poznańskim Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza. W tle rezygnacji są rosnące koszty i brak możliwości zwiększenia dotacji, jaką uczelnia przeznaczała na to wydarzenie. Przedstawiciel uczelni zapowiedział odniesienie się do sprawy w poniedziałek. Według nieoficjalnych informacji imprezę o skromniejszym wydaniu może zorganizować sam studentów. Na antenę wchodzi kultura. Do Urzędu Miasta wpłynęła petycja z wnioskiem o wyróżnienie pochodzącego ze stolicy Wielkopolski Macieja Szczerbowskiego. To współtwórca nagrodzonego w tym roku Oskarem krótkometrażowego filmu Animowanego Dziewczynka, która płakała perłami. Maciej Szczerbowski jest polsko-kanadyjskim reżyserem filmowym, animatorem oraz ilustratorem, który, który zyskał międzynarodowe uznanie jako współtwórca innowacyjnych animacji Stop Motion. Artysta urodzony w Poznaniu jest laureatem Nagrody Akademii Filmowej oraz oraz zdobywcą prestiżowych wyróżnień na